do niej, bądź ona do niego, razem obcowali, a tym skąd już parę ja o zapożyczenie w polskich duchach, bo zrobiło się, że w wracają lub zostają na ziemi prostu dlatego, że wampia jest w, w stronę. Tu, się, chyba, no tu jest inna sprawa, że wampira w ogóle nie traktowano w kategoriach jakichś dziadków zaświatów, w tradycji ludowej, bo my teraz jesteśmy jeszcze w obszarze folkoru włoskiego, w w tradycji ludowej wierzono, że te duchy nie przychodzą dla światu, lecz duchami są osoby zmarłe, które z jakichś powodów nie mogły spocząć w ziemi poświęconej bądź nawet jak spoczęły, to ich duch wraca, bo ma niezałatwione sprawy w porządku ziemskim. To jest bardzo ciekawe właśnie, bo to potem zupełnie inaczej znowu popkultura pokazuje, że te duchy mogą przychodzić nie wiadomo, skąd. W tradycji ludowej proszę pamiętać, że wieś XIX wieczna była w się Tutaj Ludwik Stroma mówił niejednokrotnie o izolacjonizmie różnego typu, intelektualnym, kulturowym. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, taki chłop XIX-wieczny poruszał się w granicach 20 kilometrów. Jak już ktoś pojechał dalej, no to już po prostu po drugich pierwszej kategorii. Dzień dobry. I jak przyjeżdżał, to mógł opowiadać wszystko, cuda bite i we wszystko mówi Są różne relacje o tym, że on jak jakieś góry, z których można sobie papierosy zapalać od słońca, na przykład, albo są takie wielkie krowy, że ta polska krowa to w wymiarze dziesięciu sztuk wejdzie do tej jednej a jest mnóstwo różnych bzdur i teraz proszę zauważyć, skoro sam stopień jakby granicy podróżowania 20 kilometrów dotyczyło to z reguły mężczyzn, bo kobiety jak to mówi pięknie są, były przykute do domu jeżeli on się w takim granicznym stopniu poruszał to on nie jakby od tych też duchów nawet duchy w tej przestrzeni były swojskie skąd się rekrutowało, ze zmarłych ze zmarłych, którzy w taki czy inny sposób stracili życie, i najczęściej to też Państwo wiedzą. E, najczęściej e, duchami stawały się osoby, które e, zginęły w sposób nagły. To no, kogoś na przykład drzewo zabiło, e, kogoś wóz przygniotł, a więc proszę zobaczyć, on nie mógł zamknąć jakby spraw ziemskich, nie mógł się ze wszystkimi pożegnać. No więc jak się nie pożegnał, no to zostały z dużo niezałatwionych spraw i musi wracać do żywych, żeby tę sprawę załatwić. E, osoby, które zostały na przykład zamordowane. To też są osoby, które nie załatwiły swoich spraw, więc wracają w postaci duchów. Osoby nieochrzczone. Państwo wiedzą, że przy tej niskiej higienie, o której tutaj mówiłam, był bardzo duży odsetek umieralności dzieci przy, w trakcie porodu. No to jest oczywiste, jeżeli odbiera jakaś tam znachorka, która się znała, na tyle, ile się znała. Porody są różne, więc sporo dzieci umierało. uważam, że jeśli nie, były, nie zdążyły być ochrzczone za życia, to niech też rekrutują się różnego rodzaju upiory i strzyki. A więc no, licząc tak po kolei, proszę zauważyć, tych upiorów i duchów w każdej wsi było całkiem sporo. To ciekawe, te upiory nigdy nie były anonimowe. Doskonale wiedziano, wiedziano kto, którym duchem jest. Tu państwo słyszeli, to jest był nasz. Nawet pada jakieś tam nazwisko, lary, tu miejscowości. To odróżnia to ujęcie wampiryczne od popkultury. Te wampiry, czy upiory ludowe, były upiorami z imienia i nazwiska, z konkretnej miejscowości. To były swoje upiory tutaj straszy ten młynarz, z którego pochowano tam i tam, bo zrobił to i tamto. A tutaj straszy ten dzieciak Kowalski, to, to się urodził i nie zdążył być ochrzczony. No a metody Państwo już słyszeli: osikowy kołek, podstawa, dowody już za życia można było znaleźć takie, które by potwierdzały tę upiorność. No a w drugiej kolejności te wszystkie tradycyjne, które mówiliśmy. No i teraz proszę Państwa, to może, żeby już tych wszystkich przykładów nie ma, bo jeszcze nam została literatura, jak Państwo się zorientowali z tytułu. Tutaj warto właśnie wspomnieć o tej różnicy, że nie ma wampira, że wampir, jeśli chodzi o samo słowo, tutaj też do końca nie wiadomo skąd pochodzi, ono bardzo jest popularne na południu Europy. Przede wszystkim na, na Bałkanach. Natomiast w Polsce, w polskim folklorze dominuje upiór i strzyga. Upiór i strzyga. Natomiast cechy zachowania i działania są takie same jak w wypadku wampira. Natomiast nie ma tego, proszę Państwa, co jest typowe, dla obrazu popkulturowego, że ten wampir chodzi w pięknym czarnym płaszczu, ma mroczne, interesujące spojrzenie i dwa duże zęby. Proszę pamiętać, to jest jedynek popkulturowy, do którego trwania przyczyni się Spoker, wami Państwo, swoim drakulom, tekstem z drugiej połowy XIX wieku. Natomiast nie ma to związku jakby z polskim ludowym wampirem. Polski wampir wygląda jak mój sąsiad. Czyli Państwo wiedzą, skoro mówimy o tych wampirach oswojonych, to ten.. Przecież nie mój sąsiad, znaczy nie mój sąsiad, tylko e, ten sąsiad wiejski. Ta, skoro o tym, że te wampiry e, wcielały się w postaci zmarłych naszych sąsiadów, to po śmierci wyglądali jak sąsiedzi. Tyle, że byli no bardziej blaci, bardziej może czerwoni, bo tu też y, bladość kontrastowała czasami z czerwienią, ale one konkretnie się nazywały, konkretnie wyglądały. Nie ma tu jednego tego wizerunku właśnie, o którym przed chwilą mówiliśmy, tego stereotypowego chły, jakaś tam peleryna i interesujące spojrzenie. To już jest wysoko artystyczna, tak powiedziałabym, wizja wampira. Ludowy wampir jest takim wampirem siermiężnym, takim chłopskim, swojskim, który ma podstać naszego sąsiada, który właśnie gdzieś tam nagle e, zginął, zmarł i nie załatwił swoich e, spraw. To odróżnia, proszę zauważyć te wampiry od wampirów literackich. A jak to jest w literaturze? E, to jest ciekawe, proszę Państwa, o tym, że w naszej literaturze nie było wampirów do pewnego czasu, a do tego chodzi o wiek XIX, e, świadczy fakt, że do XIX wieku mowa jest tylko o upiorach i strzygach. Tutaj Państwo, nie wiem, czy słyszeli, jest taka praca, niestety nie wznowiona z roku 30 Andrzeja Szyjkowskiego o wystąpieniu upiora przed Mickiewiczem. To jest wielcy znaczący, nie wiem, czy Państwo się orientują, Mickiewicza podejrzewano o demoniczne tego Adama Mickiewicza, żeby nie było wątpliwości. Podejrzewano jakieś demoniczne koneksje, nawet podejrzewano, że nie jest może wampirem, chociaż pamiętają Państwo, moda romantyczna była stylizacją na wampira. To była ta klasyczna peleryna z ustającym kołnierzem, wzburzony włos i również wzburzone spojrzenie. Na nie posudzali się dalej i nie doczepiali sobie nietypowego uzębienia. Ale proszę teraz, to był wygląd na demona. Wiesz, czy demon, o tym się w szkole nie mówi, jak to koncentruje się na sprawach niepodległościowych. A to była cała kreacja romantyczna właśnie w duchu takim demonicznym. Dlaczego podejrzewano, że Mickiewicz był wampirem albo planetnikiem w momencie, kiedy sprowadzano jego rozwłoki do Polski? Podobno była piękna pogoda, ale kiedyś przekroczył granice Polski zaczęło lać nim i uznano, tak w tradycji ludowej są zapisy, że skoro taki nastąpił gwałtowny zwrot pogodowy zaczęło lać, to znaczy, że Mickiewicz był płanetnikiem, jeśli nie wampirem, to na pewno płanetnikiem, czyli demonem wywołującym deszcz. No i tak tutaj, proszę Państwa, ta praca, o której ja wspomniałam z 1930 roku, o wystąpieniu upiera przed Mickiewiczem, nawiązuje tutaj po części do samego naszego wieszcza, a po części do tego, co stworzył, o czym będziemy jeszcze mówili. I teraz proszę Państwa, do XIX wieku w polskiej literaturze nie znajdą Państwo wampira. Tam pojawia się upiór, pojawia się strzyga, przy czym są to teksty, drugo, żeby nie powiedzieć, trzeciorzędnego gatunku, dzisiaj zupełnie nieznane. z takich klasycznych przykładów, z których nazwisko Państwu może coś mówić, to jest Julian Ursyn Niemcewicz. Pamiętają Państwo, napisał jakiś taki powrót posła. N niezbyt udany utwór, no, ale jedna z pierwszych, komedia polityczna. O oni nie będziemy mówić, muszę się tym e I on napisał bardzo ciekawą dumę Alonso i Helena. Duma, czy taka ballada z 1802 roku. I tam po raz pierwszy pojawia się właśnie u Niemcewicza postać upiora. Postać upiora e nieżyjącego męża na rzecz on, może nie tyle męża w znaczeniu Związku małżeńskiego, co takiego męskiego bohatera, który wraca na ziemię do swojej narzeczonej, i z tą narzeczoną paraduje. Jaki jest efekt, łatwo się domyślić, kto obcuje z upiorem, upiorem zostaje. Z tego też względu e, nasza bohaterka, czyli w tym wypadku, tytułowa Helena, też z czasem umiera. Ale tutaj proszę Państwa, tekst Rynowanka Częstochowska, na sprawę, zresztą Niemcy licznie jest najlepszym pisarzem. Natomiast co jest dla nas ważne, tu pojawia się postać upiera, a nie wampira. W tym momencie możemy się zastanowić, kto wprowadził do polskiej literatury wampira, a więc użył słowa wampir i to wskazywałoby, że jednak jest to tekst obcy. Jak Państwo sądzą? Kto? Nie. Adam Mickiewicz. Adam Mickiewicz, proszę Państwa. Jesteśmy Państwo trochę zaskoczeni. Prowadził, to w gdzie w utworze Dziady, część trzecia. Dziady, część trzecia, nie będziemy streszać tych utwory, zwłaszcza, że treści go trudno. Państwo już pewno przynawiali, a ci, to nie będą, to Niebawem jest to spotka. Utwór bardzo ciekawy z konstrukcyjnego punktu widzenia, ale dla nas też istotny, ponieważ tam pojawia się po raz pierwszy w literaturze wątek wampiryczny, zwany tak, jak zwany, czyli w jakim momencie, ci co pamiętają sobie już ci co nie pamiętają, jest cela więzienna, w której siedzi nasz Konrad. Jest dyskusja, pamiętają Państwo wspomnienia tych wszystkich powstańczych historii. I w którymś momencie Konrad, nasz główny bohater, spada w traci. I teraz ja Państwu przeczytam, żeby ci co nie wiedzieli sobie przypomnieli, a ci co opuścili ten fragment, bo wydawał mi się nieistotny, zwróćcie uwagę na to, co tam się znajduje Okaże się proszę Państwa, że to jest z wampirycznego punktu widzenia rzecz bardzo e, ważna. Najpierw zaczyna mówić jeden ze więźniów Józef. Bracia o konradzie, duch jego uszedł i błądzi daleko. Jeszcze nie wrócił, może przeszłość w gwiazdach czyta, może się tam z duchami znajomymi wita. I one mu powiedzą czego z gwiazd docieką, jak dziwne oczy. Błyszczy ogień pod powieką, a nic nie mówi, o nic nie mówi, nic nie pyta. Duszy teraz w nich nie ma, błyszczą jak ogniska, zostawione od wojska. A Konrad śpiewa. To jest to, co nas interesuje. Pieśń ma, była już w grobie, już chłodna. Kres poczuła, po ziemi wygląda. I jak wampir powstaje, krwi głodna i krwi żąda, krwi żąda, krwi żąda. Krwi żąda. Tak, zemsta, zemsta, zemsta na wroga, z grobie, z grobie, z Bogiem i chodzi by mimo Boga. I pieśń mówi, pójdę wieczorem, naprzód braci rodaków gryźć muszę, komu tylko zapuszczę w duszę, ten, ten jak ja musi zostać upiorem. Zemsta zemsta już się, się powtarza. powtarza, potem pójdziem, krew wroga wypiję, ciało jego rozrobię toporem, ręce, nogi gwoździami przybiję, by nie powstał i nie był upiorem. Z duszą jego do iść musim, Wszyscy razem na duszy usiędziem, Póki z niej nieśmiertelność wydusim, Póki ona czuć będzie, gryźć będzie. A ksiądz Lwowicz krzyczy, Konradzie stój za Boga, to jest pieśń pogańska. Koniec tego fragmentu. Proszę zauważyć, niby rzecz banalna, ale wyraźnie wskazuje nam Konrada jako kogoś, kto wstał z grobu, jako kogoś, kto zmarł na nowo się narodził. Dokładnie dlatego mówimy, że to jest pieśń, na to ja nie już zwracała uwagę, określamy pieśnią wampiryczną, że po raz pierwszy w sposób taki dokładny opisuje się działanie zejście do grobu, zabijanie, członkowanie ciała, wbijanie gwoździ i tym podobne. Przy czym, proszę zauważyć, na czym polega novum Mickiewicza. Na tym, że on nie potraktował tego wampiryzmu dosłownie, tylko to też dla, dla romantyzmu charakterystyczne, wampiryzm potraktował symbolicznie. To nie jest tak, że on jest wampirem, który grasuje po świecie. Tutaj znowu mamy rozszerzenie jakby nowej koncepcji poety. To jest poeta-wampir. Ktoś, kto nie daje nam słodkiej poezji sentymentalnej XVI-wiecznej, że sobie tam pięknie pośpiewamy wierszyki o Laurze i Filonie, co tu pod drzewkiem się malinami karmili, tylko to jest poeta, który kąsa, który zmusza do działania, do myślenia, które prowokuje wyrzuty sumienia. No i w tym momencie jakby nowe podejście do tej kwestii, to już nie tradycyjny wampir, tylko, tra tylko e, wampir e, symboliczny, poeta kąsający. No i teraz proszę Państwa, tutaj mamy jedną taką postać wampira, to jest tak naprawdę sprawę wampir-mściciel, który bardzo krótko utrzymał się w polskiej literaturze. Po Womickiewiczu tę figurę wampira-mściciela, który wraca, morduje wrogów, oczywiście w znaczeniu symbolicznym, podjęli powstańcy różnego typu, to jest raz, a po drugi w zasadzie ostatni wiersz taki o duchu wampirycznym to jest wiersz Broniewskiego, który mówi o rewolucji październikowej. I tam też pojawia się postać wampirów. Ale bardzo szybko, tak jak powiedziałam, z racji odzyskania potem niepodległości w XX wieku przez Polskę, ta postać wampira, mściciela przestała być atrakcyjna dla odbiorców. I na tym celu powstał zupełnie inny obraz wampira, Obraz wampira-uwodziciela. Obraz wampira-uwodziciela, no sama nazwa jest tu więcej mówiąca, też narodziła się, narodził się ten obraz w wieku XIX. Wampir już nie mści, nie morduje, tylko uwodzi. Uwodzi, przychodzi za światu i uwodzi w znaczeniu erotycznym i kochanki i kochanków w zależności od e, płci. Tutaj, proszę Państwa, oczywiście nie jest to wymysł Polski zapoczątkował to getta już w XVIII wieku, to taka znana ballada narzeczona z Koryntu, gdzie pojawia się właśnie postać narzeczonej, wracającej z zagrobu, obcującej ze swoim kochankiem i wybierającej. Kto w Polsce, proszę Państwa, zaproponował taką postać uwodziciela, wampira uwodziciela, konkurujący z Mickiewiczem Słowacji? Juliusz Słowacki w Arabie, to jest 1830 rok, zaproponował, tak jak Mickiewicz pokazywał wampira mściciela, tak Słowacki zaproponował właśnie uwodziciela. W tym poemacie ten wampir nie jest już kobietą, ale jest mężczyzną. To jest Solin, on nie żyje, ale przychodzi do swojej kochanki. Jakie są reakcje kochanki na wizytę jej byłego narzeczonego? Mój luby, rzekła, na piaskach spoczywa, a wiatr w pustyni jego ciałem miota. Lecz skoro pierwsza głośnie gwiazda złota, dusza się jego od ciała odrywa. Ty nie wiesz jaka jestem szczęśliwa. Przyszał się reakcja na, na wizytę narzeczonego wampira. Jego duch w niebie w błękicie przybywa do mnie, odzywa się w duszy, a potem jego dusza zgaduje przybycie, potem się zbliża i krwi krople popije. Ciężkie rozpacze, wydając westchnienia, kiedy on błyś odżyje, gdy nim już krążą mojej krwi strumienie, widzę z rozkoszą, jak źródło wysycha. On moje chwyta wątłe schnienie. Oczywiście finał jest taki, że przyjeżdża przyjaciół bohaterki, mówi kobieto, nie męcz się, ja zrobię z tym porządek, idzie na grób solina, rozkopuje osikowy kołeczek, odcięci głowy, między nogi zakopuje. Tylko efekt jest taki, że dziewczyna nie może przeżyć już bez swojego wampira i też umiera. Zaraz tu, po raz pierwszy słowacki zaproponował wampiryczne uzależnienie. Że wampir to nie tylko niszczyciel, który przychodzi i żywi się krwią, ale ktoś, kto dostarcza też rozkoszy, ktoś, kto dostarcza przyjemności, ktoś, kto uzależnia na swój sposób. I w momencie, kiedy nie mamy dostępu do naszego środka zaspokajającego naszą rozkosz, dochodzi do śmierci. I nasza bohaterka. Ubiera. Drugi przykład, proszę Państwa, w podobnym duchu, mało znany, ale też może z tego powodu, że nie jest udany artystycznie. To jest jedna z pierwszych polskich powieści romantycznych, poganka Narcyzy Żmichowskiej. Ostatnio była też wznowiona, więc jak kogoś interesuje, niedużych rozmiarów. Powieść w zasadzie cała o wampirach, chociaż bardzo ciekawa jest tam Konstrukcja tych wampirów. To jest z 1846 roku, powtarza Narcyza żmichowska pogarka. Na czym polega, proszę Państwa, specyfika tej powieści, trochę taki um, przegadany, Na tym, że bohater zakochuje się w kobiecie, Anastazji, która uwodzi na lewo i prawo wszystkich mężczyzn. Taka swój stafan fatale. Co jest ciekawe, ta fan fatal zgodnie z ideą bohaterki, jak już wykorzysta materialnie, seksualnie, fizycznie, wypluwa jak zwłoki i bierze się do następnego mężczyzny. I to jest ciekawe, proszę Państwa, bohaterka nasza główna, zgodnie z sugestiami narratora, żyje nie kilkadziesiąt lat, ale ona żyje kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy. O czym to świadczy? To świadczy, że nie jest to zwykła kobieta, która poszukuje mężczyzn, tylko wampir, który dzięki wysysaniu krwi mężczyzn po kolei, zmieniając obiekty swych zainteresowań, może żyć przez liczne pokolenia. No i teraz proszę Państwa, finał jest taki, że bohater niszczy obraz przedstawiający naszego wampira, naszą e, Anastazję i ona ginie, rozpada się w proch. Natomiast gdzie pojawia się wątek wampiryczny? W czasie, e, ja już to całą historię nie będę Państwu opowiadać, e, w trakcie jednego ze spotkań towarzyskich nasz bohater, już wyniszczony przez te kobiety zupełnie, w zasadzie zwłoki mężczyzny, tyle że jeszcze się ruszające, opowiada bajkę o rybaku i księżniczce. Rybak zakochuje się w księżniczce. Już Państwo widzą pewien dyskomfort dla rybaka, no ponieważ ona jest na górze na dole drabiny społecznej. Ona niestety z jakichś powodów nagle umiera, ale ponieważ rybak zapewnia nawet o miłości po śmierci, ona już jako nieboszczka do niego wraca. Jaki jest efekt tego powrotu tej, tej już nieżywej księżniczki i obserwanie z rybakiem? rybak nagle się ryb coraz bledszy, jakoś tak coraz słabszy, nie ma ochoty na łowienie ryb ani w ogóle na nic. I kiedy ksiądz próbuje ingerować w jego życie, żeby jakoś zmienić, jest już za późno. I proszę posłuchać fragmenty, jak to wszystko wygląda. Na trzecią noc rybak leżał w chatce swojej, ale nie spał. Z dwunastą godziną uchyliły się drzwi chatki i weszła księżniczka w swojej złocistej sukni, ale bardzo drżąca i blada. Rybak wyciągnął do niej ręce, a księżniczka spytała go, czyś ty nie kochał rybaków. – Jakże miałem cię nie kochać? – odpowiedział rybak. – Ale kiedy ty umarła jesteś. Chociaż trupa się nie lęka. – Dziękuję ci, rybaku – rzekła księżniczka i schyliwszy się, podgarnęła mu włosy z jednej strony i pocałowała w samą skron. I tak było nocy następnej, i następne, i tak przez trzy lata. Tymczasem twarz bata... Bardzo. Tymczasem wasz rybaka, coraz wleczna się stawała. Ręce coraz słabsze, wszystkie członki coraz słabsze. Przyszedł ksiądz, do niego mówi, Spowiadaj się, biedny człowiecze, bo twoja śmierć blisko. A mi się dziwnie do księdza uśmiechał, ręce rozłożywszy na sercu mówił. Nie, jeszcze, jeszcze mam sześć nocy przed sobą, siódmej przyjdź po mnie. I siódmej nocy przyszedł ksiądz, a za księdzem chłopiec mały z zapaloną gromnicą i z olejami świętymi, i z wodą święconą, i kropidłem w ręku. Ksiądz i chłopiec widzieli, jak nad posłaniem rybaka stała jakaś postać w złocistej sukni z załamanymi rękoma, a rybak leżał blady i nieżywy. Ksiądz się przeżegnał, postać zniknęła, ale rybak nie stał już. Ciało jego było białe jak krewa, a na prawej skromnie tylko miał włosy rozgarnięte i znak drobny jak od ukłucia szpilki maleńki. Ksiądz przelepły pospieszył na zamek. Znaleźli na grobie księżniczki pęknięte ogromny kamień i porwane królewskie pieczęcie. Ujrzeli w kryształowej trumnie piękną księżniczkę, świeżą, jakby snem najoskosniejszym zasnęła, a tylko na jej ustach niby kropla ziarna, maleńka jeszcze kropla krwi świeciła. Proszę zauważyć, klasyczny obraz wampira, ale ubrany w takie dekoracje romantyczne, że na pięknej, złotej sukni, że to miłość poza grup sięgająca. To też wpisuje się w taką ideologię romantyczną, że miłość nie zna granic, jest totalna. Jak ktoś się naprawdę z kimś kocha, to nie ma w zasadzie żadnej przeszkody, żeby ta miłość trwała e, dalej. No i trzeci przykład, proszę Państwa, już tu tutaj tytuł padł, idący w tym duchu przedstawiający tego e, wampira czy wampirkę uwodzicielską, to jest powieść Raymonda Wampir z 1911 roku. Roku. Jest to powieść zupełnie inna, dlatego że ona wyrosła, jak Państwo wiedzą, na fali zainteresowań okultyzmem, mistycyzmem, różnego rodzaju sensami spirytystycznymi, które w Polsce były bardzo modne właśnie w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. No i także w tej powieści mamy różnego rodzaju sensy spirytystyczne, w trakcie których pojawia się tajemnicza Miss Daisy. Ona, podobnie jak w tej bohaterki, o których przed chwilą mówiłam, w samym pojawieniu się elektryzowała otoczenie, Samym pojawieniem się sprawiało, że mężczyźni zapominali o swoich żonach, matkach, córkach, kochankach o wszystkim, gnęli do niej do magnesu, a ona sobie wybierała jednego z adoratorów, jak go wystała, brała następnego. No i tutaj, proszę Państwa, do pewnego momentu nie pojawia się słowo wampir. Wszyscy traktują jako taką właśnie raczej fanfasara, w którym się jeden bohater. Mr. Smith, bo też jest ciekawe, że cała akcja wampira jest usytuowana, nie daj Boże, w Polsce, bo nas takich rzeczy nie ma, tylko za granicą. E, pojawia się pan Smith, który mówi, to wampir, wyrzekł Mr. Smith, z uroczystą tajemniczością. Przybiera bowiem tak, jakichś chce kształty, aby swobodnie żerować wśród dusz. A może jest jako człowieka, może jej nie ma, może to reinkarnacja, to zainteresowania też kulturami wschodu. Tak, panie, to może być tylko jego cień, cień diabła, nieśmiertelny cień zła i grzechów w w nieskończonościach, zaknięty na dno wieczystych ciemności, nieukorzony, nienawidzący najwyższego e, światła. Wyciąga tę dwie pazury, ale kiedy na czele tych potębieńców stoczy jeszcze jedną i ostatnią walkę z Bogiem, którą przegra. Proszę zobaczyć, tu pojawia się jeszcze nowa interpretacja, że taka kobieta to jest wysłanniczka diabła, który chce pokonać Boga. Znowu jakby następuje rozszerzenie interpretacji tego wątku. Do tej pory była ta miłość piękna, totalna, a tu nagle jeszcze wprowadzono w takie rozważania natury teologicznej czy eschatologicznej. Czy jest Bóg, jest życie po śmierci, a takie kobiety, które są wysłannikami diabła, z którymi szybko należy coś e, zrobić. To Co jest ciekawe, ten finał całej powieści jest otwarty, nie chcę Państwu całej streszczać, znaczy my do końca nie wiemy, czy nasz główny bohater umarł, czy nie. Ale już nie jest zainteresowany narzeczoną, też jest teraz braczy, osłabiony ma członki, tak jak Pogan ale do końca nie wiemy, czy on umarł, czy nie, ale biorąc pod uwagę całą narrację pod uwagę, e, możemy być przekonani, że rzeczywiście tak jest. I jeszcze jeden przykład, proszę Państwa, Mogę tak, to jest jeszcze przykład literatury polskiej na wątpliwie energetyczny. Tak, bo u Remonta nie ma kontaktu cielesnego z. Dokładnie, ona tylko psuje, tak jak mówię, psychicznie w tym momencie. Natomiast. Bohaterowie, którzy z nią przebywają, czują, że tracą e, siły, ale to jest taka fascynacja, jak właśnie podszyta erotyzm, że czy to jest ten erotyzm niespełniany. Także tu, no niestety mam jeszcze sporo przypadków, nie chciałabym się też czy ale to jest właśnie ten vampirizm energetyczny. Podobnie, proszę Państwa, jest w o opowieściach Stanisława e, Stefana Grabnickiego. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, to jest polski Edgar Poe. Bardzo znany w xx autor niesamowitych opowiadań, w zasadzie powieści nie napisał żadnej, napisał mnóstwo opowiadań niesamowitych, w tym bardzo dużo podobnych w stylu wampira e, Reymonta, Re o takiej fascynacji kobietami, czasami spełnionej, czasami niespełnionej, w której efekcie mężczyzny giną jak muchy. Nie wiem, co, jak to tłumaczyć, skoro mężczyźni tak o sobie piszą, no, ale nie pisz tak. W tym, opisał, to jest działanie demonów po prostu. Właśnie niekoniecznie. Na tym polega, proszę Państwa, specyfika opowiadania niesamowitego e, jako Nie, gatunku. demonów, w sensie nie takich demonów e, związanych z religią, tylko demonów, istot, które żyją w innym świecie, przenikają czasami do naszego i mają wpływ na naszą... Dokładnie, ale podobnie jest w wampirze Reymonta. Tam i z hmm. Daisy nie wiemy, czy ona jest żywą kobietą. Tam też jest takie podejrzenie. Czy też może to jest postać, która pojawiła się na Ziemi w wyniku reinkarnacji? A więc ktoś, kto już nie jest tym jednym, jedynym wcieleniem, tylko którym z kolei, a więc to też mogła być już postać demoniczna. I u Rejmonta, i u Brawińskiego nie mamy do końca wyjaśnionych pewnych zagadek, e, bo na tym polega uroda tych opowieści, żeby czytelnik został z pewnym niedosytem. Skąd się one wzięły, jak to się stało, że się tak zdarzyło? Ja bym chciałam tylko wspomnieć o w wypadku Brawińskiego dwóch opowiadaniach, Don Sary i Kochanka Szamocy. W wypadku kochanki Szamoty, no mam już taką w sensie, patologię zobrazowaną, bohater kocha się w pieśniarce, jak widzę, alergii, ona wyjeżdża do Europy na turner, i karierę, ona jakby zapomina i ona nagle wraca i zamierza się z nim spotkać i zaprasza go do swojego domu. Problem jest w tym, że ona nie chce z nim obcować przy świetle. Bardzo chętnie zaciąga go do łóżka, tu jest ta konsumpcja jakby zarysowana, ale przy, świetle, przy, przy braku światła. I co jest ciekawe, ona niewiele mówi, a kiedy się odzywa, bohater jest tak zaskoczony, że włącza światło. I co proszę Państwa widzi? Bluznęło światło rozświeciło pokój, spojrzałem, mówi Szamota, i pchnięty trwogą bez granic wyskoczyłem z łóżka. Przede mną w zgiełku kolanek i okłasów leżał rozrzucony bezstydnie, obnażony po linię brzucha kadłub kobiecy. Kadłub, bez piersi, bez ramion, bez głowy. Z krzykiem grozy wypadłem z sypialni, z skokiem szaleńca przybyłem schody i znalazłem się na ulicy. Wśród ciszy nocy pędziłem przez most. Proszę to uważać, to już jest w zasadzie patologia. to już nie jest typowy wampir piękny lub ktoś po śmierci przychodzący za światów tylko ktoś, o kim myśleliśmy, że jest żywą istotą, a nagle okazuje się martwym ciałem. Problem, dlaczego mówimy tutaj o wampirze, skoro tutaj słowo wampir nie pada? Dlatego, że nasz bohater e, zaczyna tracić też siły witalne, a nasza bohaterka zaczyna się do niego upadać. Jej głos zaczyna przypominać głos naszego bohatera, tylko niestety ciało nie jest jeszcze zrekonstruowane w momencie, kiedy on zaczyna e, oglądać. Ale jest to jakby skrajny taki wypadek obcowania z trupem w trakcie rozkładu tego trupa, no bo Państwo tutaj e, słyszeli. Inny przykład, też ciekawy, tego e, bo, e, autora to jest Don Sary. Tam z kolei mamy raczej postać przypominającą te spodanki e, żmichowskiej czy Smith Daisy, a więc bohaterka, która żyje długo, długo, długo, a wszyscy dookoła umierają to jest ciekawe, to nawet powia się motyw służby zdrowia, a na karta tej bohaterki, z której wynika, że ona ma co najmniej 80 lat, a ona wygląda jak na 20 lat. No i tutaj bohatera to dręczy, jak to się dzieje, że w karcie ona ma lat 80, a ona wygląda na 20. I okazuje się, że właśnie to jest ta tytułowa Sara jest kobietą, która wybiera sobie narzeczonego, on z nim, nie jest do końca powiedziane, czy seksualnie, czy tylko w towarzystwie, zaczyna się fizycznie do niego upodobniać bohater w którymś momencie staje się dosłownie rozumianą galaretą i się rozpada. W momencie, kiedy ona przyjmie na siebie jego fizjus, jego cechy, urody, się pozostając kobietą, każe sobie namalować obraz, bierze go w salonie i zabiera się za następnego narzeczonego. Nasz ostatni bohater w całej plejadzie tychże bohaterów, który dostrzega właśnie to, że ona nie, nie może być kobietą, że to jest jakiś wampi, jakaś postać wysysająca, mężczyzn przeciwstawia się i nie pozwala jej do siebie dojść na no efekt jest taki, że ona się starzeje błyskawicznie i umiera. Proszę zauważyć, to znowu nie jest typowy wampiryzm, tak tutaj że z panem można się tu zgodzić, to jest zupełnie już taki e, przefiltrowany przez e, no, literackie konwencje, taki ciekawy, zaskakujący, a właśnie na tym polega specyfika opowiadania niesamowity, że, że one walczą z konwencją, jakby burzą to, do czego się przyzwyczajiliśmy. No i to tutaj, proszę Państwa, tych przykładów można by wiele, ale bym chciała jeszcze z tych tradycyjnych, też w Dolinie Isse mogą Państwo znaleźć u Czesława Miłosza. Tam jest klasyczna, ludowa, e, no taka postać kobiety, która z grobu wychodzi, wysyska tak no i też rozwiązanie jest proste, czyli osikowy kołek z grobem się kończy. Ale chciałabym na koniec, proszę Państwa, żeby Państwa tutaj nie zanudzić, powiedzieć o trzeciej koncepcji vampira, który się pojawił w polskiej literaturze. Oprócz tego mściciela patriotycznego, oprócz tego uwodziciela w różnych wariantach, to jest antywampir. E, e, twórcy wampira, uznając, że on jest tak wyeksploatowany, tak naładowany znaczeniami, a to patriota, a to mściciel, a to uwodziciel, a to demon za zaświatów, a to wysłannik diabła i tym podobne, zaczynają kpić z konwencji wampira, zaczynają pokazywać jego parodie, zaczynają pokazywać jego takie przekształcenia, żeby było inaczej. No i proszę Państwa, ponieważ nikt tym nie pisał, szukałam tropów, bo raczej wampira się w takich poważnych kategoriach traktuje, szukałam tropów polskiej literaturze, najwcześniejszego antywampira, jakiego udało by mi się znaleźć. To jest rok 1922 i to jest powieść Magdaleny Samodzwaniec na ustach grzechu. Specyficzna jest to powieść, proszę Państwa, bo to jest parowia trendowatej Heleny Nieszkudnej. Państwo pewno pamiętają trendowatą Helenę Mieszkową, jeśli nie z książki, to z filmu. Najbardziej kiczowata powieść wszechczasów, ale co ciekawa do tej pory sytuująca się w czołówce wypożyczeń polskich bibliotek, w pierwszej piątce, zaraz po Sienkiewiczu. Książka z 1907 roku pokazująca, jak Państwo pamiętają, cudowną miłość e, Ordynata Michorowskiego, bogacza pana na jak i w ogóle do biednej szlachcianki e, w Terci. W wyniku tego związku, napięcnowanego społecznie, bo jak ordynat może się kochać w takiej biednej szlachciance, ona dostaje bliżej nieokreślonej choroby mózgu i umiera. W powieści mniszkówny e, anioły zbiorą duszę do nieba, co jest bardzo pięknie pokazane. No i proszę Państwa, powieść jest tak kiczowato napisana, tam ciągle jak pada promień przez mm, okno, to nie pada, tylko przedziera się przez przestrzeń jak rakieta. Takie porównanie się pojawiają, Jak bohaterka jest wzruszona, to od razu się trzęsie i wpycha w usta chusteczkę i płacz i szlok się roznosi, że wszyscy na wszystkich piętrach słyszą. Daleko ustnie ta hiperbolizacja, w każdym razie hit sezonu i nie tylko. Jak usta panią mają w No nie, Dokładnie proszę państwa, to daleko od tego nie odchodzimy. i Żeleński na temat niszków, jak to to powiedział, to idź gotuj, nie czyn papieru, się męczy, to już świadczy o tym. Jak traktowano tę powieść? W ogóle ca całą niszkownę nazwano pisarką dla kucharek, co już nie, było, nie mogło być gorszym komplementem dla autorki. No ale przez to, że ona tak bujnie pięknie opisywała te stylistyczne niuanse, dodam, że całość ma chyba 600 stron, więc e, zachęcam. Wbrew dla zachęcam, proszę Państwa, jeśli Państwo są z depresji szukają czegoś tak jeżeli Państwo się tak nastawią, naprawdę gwarantuję doznania komiczne, nawet no. Natomiast potem napisała jeszcze drugą część, Ordynat Michorowski, ale już tak denną, że tego niestety ani śmiesznie, ani smutno czytać się nie da. Natomiast do czego to doprowadziło? Między innymi Magdalena Samozwanie, z pewno Państwu znana, siostra Pawlikowski-Jasnożewski i rodzina Kosaków. znana, pisczująca pod pseudonimem, pseudonimem Magdalena Samozwanie, napisała parodię trendowatych, które jest jeszcze lepsze niż oryginał. Na ustach grzechu. Tam już bohaterki jedzą na traktorach, a nie na koniach. Tam już się pojawiają różne inne dziwne niuanse, w przeciwieństwie do pierwszej, ma do 200 stron. Różnica jest. Ale właśnie tam po raz pierwszy pojawia się postać wampira, który nie jest wampirem, antywampir. Dotyczy to takiej sceny, proszę Państwa, która w oryginale mniej więcej wygląda w ten sposób, że nasz ordynator Michorowski wkracza na jakiś salony. I tam pojawia się jakaś przecudnej urody krabina, która wspomina ich jakiś romans w Rzymie. I ta krabina oczywiście jest przesadnie przez nie opisana. I teraz co robi z tą samą sceną e, wami. Proszę poczytać. Posłuchaj. Nagle bujna, czarna w złote kotary i krwawe łabędzie wita kotara zatrzęsła się nerwowo, jak piękne młode dziewczę, tańczące taniec świętego wita i na tle jej złob zarysowała się jasno niby połowica szatana, ciemna sylwetka kobieca o straszliwej zamrocznej urodzie. Ubrana w ustownie szkarłatno-aksamitną szatę przybraną gęsto złotym greckim sztychem, a tak szczelnie przylegającą do jej nieco zaponętnych kształtów, że czyniła ją prawie nago. Na szyi jej, szczególnie białej, wisiał złoty, ciężki łańcuch, widać, że wyrobiony w kuźni jakiegoś weneckiego snitcherza. Do jego końca przywieszone było malęci złote lusterko, pilnik do baznokci, puszek i wylatami wysadzana w Zaś w jej rasowych uszach widniały złote luminami i diamentami wysadzane podkowy które gasły jednak przy dziwnym, astralnym, niemal świetle i ogromnych, zielonkawych źrenic. A baba zachłysnęła się bestialskim wyśmiechem. Jak widzę, hrabić Zenon nową ofiarę porwał w swoje szpony. Ale strzeż się owieczko z białego dworu, by się nie stała tym, czy ja teraz jestem. Dostaw to niewinne dziewczę, Zenonie. Oto ja, hrabina-wampyr, jakaś mnie nazywa w chwilach uniesień, jak się zaklinam, wyrzuć ją i kochaj mnie, kochaj mnie i całuj mnie. Ach, całuj, ja kocham Cię i nie widzę, pragnę i potępiam. Mówiąc to dzikim półtonem, Padłam do nóg, wijąc się w koło nich w jakichś rytmicznych podrygach. <śledztwo> <śledztwo> proszę, to jest klasyczna postać antywampira nawiązującego do tych wampirów uwodzicielskich, jak rabina wampy w czasie bić wokół jego stóp. Jest poruszany, proszę zauważyć, wątek tych uniesień, relacji damsko-męskich, postać kobiety wysysającej. Co ciekawe, na wampirem się stało, proszę mówić, wprost. Zostaniesz tym, kim ja się stałam, wampyrę, hrabiną wampyr. To jest po raz pierwszy, proszę Państwa, obecna w polskiej literaturze właśnie postać antywampira, który już nie jest tym wampirem strasznym, czy noszącym jakieś tam ukryte treści. To już jest wampir śmieszony. E, takich mamy zresztą sporo, proszę Państwa, już kończymy, proszę się nie denerwować. E, Fantazy tego jest od grama najbardziej klasyczny, Państwu znany, to chociażby Sabkowskiego z, z sztułu ognia rejsu. No proszę sobie przypomnieć, tam jest zupełnie inny antywampir. To jest antywampir, który nie chce pić krwi, bo mówi, że leczy się z nałogu. Okazuje się, że on jest pokazany jak alkoholik, który odstawił właśnie alkohol i się męczy ze sobą o jego otoczenie razem z nim. Tylko, że zamiast alkoholu on pijał krew. Zresztą pamiętają Państwo, jak, jaka jest reakcja jego współtowarzyszy. Chodzić z nim, nie chodzić, a może jednak on będzie miał ochotę na świeżą krew, my zaśniemy, ma już się nie obudzimy, różne takie e, historie. I to jest ciekawe, bardzo ładnie to pokazuje e, Sawkowski, właśnie bawiąc się tą konwencją wampira. Wiecie jak to jest, byliście młodzi, wśród nas tego nie ma, młodzież ma pełną swobodę i korzysta z niej, i tworzy własne wzorce zachowań, głupie ma się rozumieć, iść młodzieńczą głupotę, nie napijesz się, co z ciebie za wampir. No to i była zabawa. W każdą pełnię się, się do wsi i piło z kogo popadło. Najpaskudniejszą, najgorszego gatunku ciepł. Nie czyniło nam różnicy z kogo, byle hemoglobina. Bez krwi nie ma wszak zabawy, od tamtego czasu nie pije. <śmiech> to zauważyć, kapitalna zabawa właśnie z jednej strony konwencją wampira – wampir pijący krew, a z drugiej strony nawiązujący do typowego zjawiska w wieku młodym, czyli imprez to zakrabianych alkoholem. Dzięki temu Sapkowski stworzył taką nową całość, gdzie bawi się tą konwencją wampira i już nie możemy powiedzieć, że to jest wampir, tylko antywampir. Ktoś, kto stroni od krwi, zaczyna konsumować rzeczy zupełnie innego e, typu. Zresztą, co jest ciekawe, on świadomie burzy te mit, o czym też wskazało, już jeszcze jeden cytat. Przejdźmy do następnego mitu, który głosi. Wampir to człowiek, który umarł, ale nie całkiem w grobie nie gnije i nie obraca się w proch. Leży sobie w mogile, świeżutki i rumiany, gotów do wyjścia i kąsania. Skąd bierze się taki mit, jeśli nie z waszej podświadomości, a irracjonalnej od razu wobec czcigodnych zmarłych? Otaczacie zmarłych czcią i pamięcią. Możecie o nieśmiertelności. W waszych mitach i legendach co rusz ktoś z martwych staje i zwycięża śmierć. A obrzydliwe aberracje wpisuje się do mitów, w celach socjologicznych. Proszę założyć że jest sugestia, że w Sapkowski próbuje rozwijać stereotypy, stary, takie mityczne, stereotypowe ujęcia bohaterów i zjawisk z tym związanych, między innymi e, rozpatrując postać wampira jako e, no, wyraz lęku przed śmiercią. No i jeszcze jeden przykład proszę Państwa, chciałam najnowszy przedstawcie jaki go się znaleźć, bo w w wielu wypadkach mamy do czynienia z taką podobną dla e, Sadkowskiego wariacją, na temat wampira. E, Dawida Kornagi powieść Znieczulone miejsca. To już jest powieść z 2008 roku, e, wpisujące się zupełnie w realia najnowsze. To nie jest fantazja, to jest powieść taka dziennikarsko-obyczajowa. I co tam ciekawego proszę Państwa? Pojawia się wampir, agent nieruchomości, Stefan, <śmiech> który, <śmiech> który żywi się krwią kolejarzy w pociągach. dojeżdża do pracy po drodze, za to się da. Mirosław, który tylko pija krew z ludzi wierzących. Wampirzyca Milena, która z kolei gustuje w perfumach i wypija krew sprzedawczym perfumerii. Wiesław Tłumacz, który po zagryzieniu pisarza zostaje sam pisarzem, jakby zaraża się jego krwią. Także Zenon Filozof, który sam dyskutuje nad naturą wampirów, polemizuje ze stereotypami i tym podobne, i sam tym wampirem się staje. takie rozważania nasz wampir filozof snuje. Dlaczego my, wampiry, łakniemy waszej krwi? No taki jesteście, niepełna odpowiedź. Obecnie same wampiry dobrze nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Czujemy się często skonsternowane, Jesteśmy tylko wpionkami w tej fabule. Skarżymy się, nie bez podstaw. Proszę zauważyć, tutaj już znowu jest zabawa tymi postaciami wampirów, ponieważ same wampiry nie wiedzą, po co się je wprowadza do literatury. To znaczy, sami pisarze nie zdają sobie sprawy, z jakiego powodu. No i szczytem tego, proszę Państwa, jest parodia, którą, w której fragmentem zakończę te rozważania. Parodia katechizmu polskiego dziecka Władysława Bełzy. Pamiętajcie, kto ty jesteś, Polak Mały, jaki znak i tak dalej. I mamy nową wersję wampiryczną. Kto ty jesteś? Wampir mały. Jaki znak twój kiełbiały? Gdzie ty mieszkasz między sfermi? W jakim kraju? W polskiej ziemi. Czym ta ziemia ma ojczyzną? Czym zdobyta? Chwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W krew polską wierzę. Coś się dla niej wdzięczny wampir. Coś jej winien kąsania co chwilę. Proszę zauważyć, ten ostatni fragment wyraźnie pokazuje, że zabawa konwencją wampira zaczyna się łączyć też z zabawą z konwencją polskiego patriotyzmu. I tu, że ten miliony czytony krwi przelanej za ojczyznę, nagle zaczyna być też traktowane w kategoriach krwi wysysanej przez wampirów, a wampiry, jak Państwo słyszeli, są wśród nas, bo może to być i agent nieruchomości, i kolejarz, i sąsiad, i nauczyciel, czego oczywiście Państwu nie życzę w codziennych kontaktach. Jak Dziękuję bardzo.